To są informacje Polskiego Radia 24. Nie udało się uratować mężczyzny postrzelonego przez policjanta w Ostrowi Mazowieckiej. Amerykanie odnaleźli w Iranie zaginionego pilota. Iran miał zestrzelić dziś cztery samoloty USA. Para prezydencka i premier Tusk składają życzenia wielkanocne. Minęła godzina 18. Ewa Worobiec, zapraszam.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 Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł. Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora z prokuratury rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. Wyjaśniane są okoliczności przebiegu tego zdarzenia oraz użycia broni służbowej przez policjanta. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja przypomina o wzmożonych kontrolach drogowych. Tylko wczoraj w ponad 40 wypadkach zginęły trzy osoby, a prawie 50 zostało rannych, mówi rzecznik komendanta głównego policji Robert Opas. Staramy się po prostu na tych drogach być, pilnować tego, żeby nie dochodziło do poważnych zakłóceń w ruchu drogowym, czyli ta zdecydowanie nadmierna prędkość, cwaniactwo, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, przewożenie bez tak naprawdę żadnego zabezpieczenia pasażerów, którzy powinni być zabezpieczeni. Mówimy pasy, ale przede wszystkim chodzi nam dzieci i foteliki. Policjanci kontrolują także trzeźwość kierowców. Irańskie wojsko zestrzeliło dwa samoloty i dwa śmigłowce należące do armii USA, podaje irańska państwowa telewizja. Informacji tych nie komentują amerykańskie władze. Wiadomo, że Amerykanie prowadzili w południowym Iranie operację, której celem było wydostanie z pola walki członka załogi zestrzelonego wcześniej myśliwca F-15. Sytuację obserwuje Tomasz Cajewicz.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 i życzliwością. Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego, ale też rozważnego Dengusa. Wesołych, Wesołych świąt. świąt! Życzenia złożył także premier Donald Tusk. Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. I nawet jeśli jesteście zmęczeni, zniechęceni i zaniepokojeni.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 Po wiosennej niedzieli nadejdą chłodniejsze dni. Jak prognozuje Instytut Meteorologii nadchodzący tydzień będzie chłodny i deszczowy. Możliwe są też opady deszczu ze śniegiem i przymrozki. Od północnego zachodu wkroczy front atmosferyczny, który będzie niósł za sobą przelotne opady deszczu.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 Oto prognoza pogody na najbliższą noc. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem w 13 województwach. Jutro na wybrzeżu i północnym wschodzie porywy mogą sięgnąć maksymalnie 85 km na godzinę. W nocy na termometrach od 1 stopnia na północy, 5 w centrum do 10 na południowym wschodzie. W poniedziałek przeważnie od 10 do 12 stopni. W Tatrach trzeci znaczny stopień zagrożenia lawinowego.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 Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24 Sześć minut po godzinie osiemnastej Komentarz Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dzisiaj świąteczna niedziela. I będę z Państwem aż do północy. Mam nadzieję, że nasz wieczorny program zainteresuje Państwa i zostaniecie z nami do końca. No tak, no to zaczynamy. Ukraina przeprowadziła w nocy atak dronami na fabrykę chemiczną w obwodzie samarskim w Rosji. Jedna osoba została ranna, o to przekazały lokalne władze. Z kolei Rosjanie uderzyli w rynek wyniku. Polu W obwodzie Dniepropietrowskim Ukrainy. Pięć osób zginęło, a dziewiętnaście zostało rannych. Tak wygląda Wielkanoc za naszą wschodnią granicą. No i właśnie tu należy się zastanowić: po obu stronach chrześcijanie, prawosławni, grekokatolicy, katolicy. A wojna trwa w najlepsze. Połączyliśmy się z naszym wieloletnim korespondentem w Moskwie, Maciejem Jastrzębskim, który wie na ten temat właściwie wszystko, zna wschód, rozumie mentalność i rozumie sytuację, w której żyją obywatele Ukrainy. No i po części rozumie sytuację, w której żyją obywatele Rosji. Witaj Maćku. Dobry wieczór, właściwie dzień dobry, bo jeszcze słoneczko. No, no wysoko, tak świeci, tak. chociaż studio nie widać, ale Witam wiesz, taki Państwa świetlik serdecznie. jest nad nami, przez ten świetlik takie nędzne promienie słońca przezierają. Po tym wstępie mógłbym tylko powiedzieć, że tak zgadzam się z moim przedmówcą <śmiech> wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Ale nie wierzę, tak zupełnie... nie wierzę Maćku. <śmiech> tak zupełnie poważnie to akurat idealnie że tym zagadnieniem wstrzeliłeś się w wypowiedź mojego pierwszego rozmówcy, bo przygotowałem takie trzy dźwiękowe fragmenty dla Państwa dzisiaj. Ksiądz Waldemar Pawelec, to jest palotyn z Kijowa, który mieszka no, chyba ponad 20 lat, jeśli dobrze pamiętam. A w, w ogóle to zaznaczę Państwu, że wszyscy moi rozmówcy dzisiejsi to są moi osobiści przyjaciele, więc to będzie takie te, i o polityce, i o świętach, ale w gronie osób zaprzyjaźnionych. I ksiądz Waldemar Pawelec w takiej sytuacji przypomina, po pierwsze, Święta wielkanocne teraz obchodzą wierni katolicy, natomiast za tydzień prawosławni. To nie zmienia oczywiście sytuacji od strony Rosji, patrząc, która niezależnie od tego, kto świętuje, to i tak bombarduje. I ksiądz Waldemar Pawelec mówi, że to właściwie można by było przyjąć, że atmosfera świąteczna jest coraz bardziej napięta, im bliżej frontu.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 you <laughs> Taki klimat świętowania czują także żołnierze dzięki tym wszystkim Ukraińcom, ale również nam, Polakom czy, czy Litwinom za sprawą różnego rodzaju karteczek i pisanych, dostarczanych na front. I to będzie trwało właśnie dlatego, że dzisiaj katolicy za tydzień prawosławni. To, to ten, ten okres takiego promyczka radości, który zostaje wpuszczony do tych okopów nie będzie trwał trzy dni, a, a ponad tydzień. I, i tego, no, że tak powiem, życzyli sobie żołnierze, będący w tej chwili na pierwszej linii frontu, bo tego im najbardziej brakuje właśnie, takiego uśmiechu i kontaktu z czymś normalnym, z taką normalnością, której nie są w stanie zaznać tam, w tym piekle wojny. Maćku, słyszysz mnie? Tak, słyszę bardzo. Coś dobrze. nam się, wiesz, jakiś klik radiowy nam się tutaj wdarł. I no i materiału nie udało się wyemitować. Ale jeżeli pozwolisz, ja jeszcze wrócę do tego przesunięcia y, świąt. Z jednej strony mamy kalendarz gregoriański, z drugiej strony mamy kalendarz, juliański. W kalendarzu i gregoriańskim i juliańskim święta Wielkiej Nocy są świętami ruchomymi. No i tak się zawsze zdarza, że to właśnie święta prawosławne i grekokatolickie są po świętach obchodzonych przez katolików. Tu warto też dodać, że przed świętami, zwłaszcza w cerkwi prawosławnej obowiązuje bardzo ścisły czterdziestodniowy post. Znam nawet takich wiernych i kościoła grecko-katolickiego, i kościoła prawosławnego, którzy nawet powstrzymują się od napojów alkoholowych. No tak. Różnego rodzaju śluby składane, czy to doraźnie, czy na, na, na, na dłuższy czas, to jest niezwykle istotne, szczególnie w takich trudnych czasach jak czas wojny, bo po pierwsze zachowanie trzeźwości umysłu, po drugie no także powiedzenie, że ja się czegoś wyrzeknę i stawianie sobie różnych intencji, to oczywiście w Wielkim Poście, natomiast w czas Wielkanocy to jest przede wszystkim Odczuwanie tego, że jesteśmy z naszymi najbliższymi, że mamy za swoimi plecami i w stałym kontakcie żony, matki, ojców, dzieci. Kiedy rozmawiam z żołnierzami na przykład ukraińskimi, którzy są gdzieś tam bardzo blisko frontu albo bezpośrednio na samym, na samym froncie, oni mówią, że wystarczy, że otrzymają serduszko w SMS-ie czy na, na Messengerze jakimkolwiek od swojego dziecka i to zastępuje im całą radość kontaktu, bo wiedzą, że przez długi, długi czas innej możliwości mieć nie będą. I z drugiej strony są także dzieci, które wychowują się bez ojców, dlatego, że ojcowie walczą na froncie i kontakt z nimi sprowadza się bardzo często do jakichś połączeń wideo, ale one nie zawsze są dobrej jakości, albo nie zawsze można w tych najbardziej oczekiwanych przez dziecko momentach połączyć się z rodzicem, albo właśnie do tego, że ojciec przyśle podniesiony do góry kciuk, czy tam napisze OK, a to oznacza, że żyje i że z nim wszystko w porządku. Więc no, te święta wielkanocne to jest taki czas intensywniejszej nieco współpracy między ojcami a dziećmi, czy też kontaktów intensywnych w ogóle rodzinnych. Część oczywiście żołnierzy tam, gdzie jest to możliwe, otrzymała urlopy świąteczne jednodniowe czy dwudniowe i oni wyjeżdżają do najbliższych miast, w których jest względnie spokojnie, a tam w hotelach czekają na nich najbliżsi. Chociażby po to tylko, żeby zjeść albo śniadanie wielkanocne, bo przespacerować się po tym mieście? Słuchaj, jedną z potraw wielkanocnych, zwłaszcza w kościołach wschodnich, czyli w kościele greko-katolickim i w kościele prawosławnym, jest słynna Pascha. No zresztą Pascha jest też pokarmem, deserem jedzonym w różnych miejscach Polski, ze względu na to, że po prostu to przemieszanie się po 45 roku obywateli II Rzeczpospolitej z powodowało to, że pewne zwyczaje dotarły w miejsca, w których jeszcze nie były. Chociażby na tak zwane ziemie zachodnie. No i ta pascha jest bardzo chyba istotnym pokarmem dla... Jest bardzo istotnym, ale I Ukraińców, też jest bardzo i, Tak, i, i, I Ukraińców, tak. i Rosjan. Chyba e, to jest rzecz, która grudzinów... łączy. To po pierwsze, ale też stała się swego rodzaju takim symbolem prawosławnych świąt. Czy to tutaj mam na myśli akurat paskę wielkanocnych, czy też na przykład różnego rodzaju babki kulicze w okresie świąt Bożego Narodzenia. Magdalena Konik, to jest taka moja koleżanka, fotografka, która od wielu, wielu lat mieszka w Gruzji. Opowiedziała mi po pierwsze, w jakiej atmosferze świętowane są te święta wielkanocne i katolickie, i prawosławne na Kaukazie, a po drugie właśnie wspomniała o różnych takich tradycjach związanych z potrawami. A jaka jest konkluzja? No posłuchajmy.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 No mi się przypominają rozmowy chociażby także z Rosjanami na ten temat. Mówię tutaj o Polonii Rosyjskiej, o Polakach mieszkających na stałe w Rosji. Oni podkreślali, że nigdzie tak się nie świętuje i z taką tradycją i kolorowością świąt wielkanocnych jak w Polsce i ta tradycja przebija te wszystkie tradycje, które funkcjonują chociażby na obszarze całego dawnego Związku Sowieckiego i do tego także dodają, że owszem, zastawione stoły czy to w Gruzji czy w samej Rosji czy na Białorusi czy wcześniej na Ukrainie kiedy była jeszcze pod tymi wpływami rosyjskimi i sowieckimi różnymi potrawami ale to się nie odróżniało za bardzo od świętowania Nowego Roku, bo Nowy Rok zawsze pozostawał gdzieś tam w tej sowieckiej świadomości najważniejszym świętem, a nie święta chrześcijańskie Boże Narodzenie i Wielkanoc. Więc tak, tak to wyglądało. A ja mam jeszcze dla Ciebie taką ciekawostkę. Nie, nie, nie zdradzałem wcześniej. Tro, tro, trochę zupełnie zmieniam klimat też z moim przyjacielem, to jest Franciszkanin, ojciec Kieronim Tarkowski. Zanim powiem, gdzie pracował. Proszę Państwa, ja sam nie wiedziałem, że jest tak, tak wiele krajów, na przykład Włochy, czy jakieś inne kraje europejskie, których potraf się nie święci na Wielkanoc, Wielką Sobotę, tak jak my to zwykliśmy robić, chodząc z koszyczkami do kościoła. I jednym z takich krajów jest Australia. A co się święci w tej Australii? Posłuchajmy. W dzień Wielkiej Soboty, aby poświęcić pokarmy, wszyscy muszą być no, w polskim kościele, czy, czy spotkać się z polskim kapanem, bo w Australii, czy w kościele australijskim, nie ma takiego zwyczaju, by poświęcać pokarmy. No to ja sobie teraz wyobrażam te koszyki ze święconym pewnie są olbrzymie, bo tak, jak się. W takim małym koszyku zmieściłoby jajo strusia. Nie spotkałem, aby w czasie święcenia pokarmów ktoś miał strusie jajo, bo ono jest takie rzeczywiście duże. O ile dobrze wiem, to w jednym strusim jaju mieści się 12 normalnych jaj. Natomiast e, kiedy byłem na farmie strusiów, e, mogłem zobaczyć ogromną ilość strusich jaj. To jajo kosztuje... W Austali 50 dolarów I, i aborygeni te jaja również malują i te jaja również rzeźbią, a więc te strusie jaja również są pisankami i, i można sobie takie jajo oczywiście kupić, ale takie jajo właśnie rzeźbione kosztuje już 250 dolarów i jest dosyć drogie, bo to bardzo pracochłonne i oczywiście delikatna praca, aby nie zniszczyć takiego jaja. No zobacz, jaka symbolika jaj. Jaja malowane przez dzieci, upiększane na różne sposoby, wiezione na front dla żołnierzy po to, żeby oni poczuli tę więź z rodzinami, z najbliższymi i w ogóle z normalną rzeczywistością. W Gruzji jaja specjalnie malowane na czerwono, dlatego żeby podkreślić znaczenie śmierci i męki Chrystusa w tej chrześcijańskiej tradycji. No i wreszcie jaja w Australii, co prawda nieświęcone te strusie, ale, ale za to, za to pisanki tak, i, i, i sprzedawane jako pamiątki turystom. Więc, i, i zastosowanie jajek od różnego rodzaju ptactwa ogromne i za każdym razem jedno co najważniejsze niosą te jajka. Niosą nam radość, uśmiech i symbolizują, no, nowe życie to wiemy, ale także tę więź z normalnym światem, ja to podkreślam za każdym razem, przez pryzmat właśnie toczą się wojny ukraińsko-rosyjskiej. Ale wiesz, że mamy problem z, w Polsce z jajami jajami... No, słyszałem, że jak kupię jajko, to nie jest powiedziane, że to od, polskie, od polskiej no, kury. No to raz, a dwa... Jeden z gości wczoraj skarżył się, że w tych koszyczkach często znajdujemy jaja, uwaga, czekoladowe. No i niektórzy księża rwą włosy z głowy, mówiąc, że no, no nie, no nie czekolado, e, prawdziwe, od no to... kurki łaskawej, przy, od Przyznam łaskawy, że, że mieszkającej... akurat. To by mi nie przyszło do głowy, żeby włożyć czekoladowe jajeczka. To się koszyczka. zdarza, to się zdarza. A ty... I tylko tak widziałem w Rosji y, przeróżne. Y, y, y elementy takiego folkloru, dlatego że w katedra w Moskwie, to jest wybudowana świątynia przez Polaków bodajże w 1912, 1913 roku chyba była konsekracja. We współczesnej Rosji po odbudowie w latach 90. jest to kościół, który służy wszystkim katolikom mieszkającym w stolicy Rosji, więc i Brazylijczycy, i Argentyńczycy, i mieszkańcy kontynentu afrykańskiego, i z Azji, każdy, kto czuje się chrześcijaninem przychodzi tam co niedzielę na mszę. I z jednej strony dla mnie to było coś niewyobrażalnego, że jakby tak przesiedzieć z mikrofonem włączonym od szóstej rano do na przykład dwudziestej i nagrać wszystkie te liturgie, to będziemy mieli wiele języków, wiele melodyki, wiele melodii i mogę, z tego wyjść przepiękny kolas, kolasz muzyczny, a w święta wielkanocne ja specjalnie patrzyłem coś w tych koszykach i ja widziałem, nawet mam takie nagranie, ale już dzisiaj nie wyszukiwałem, że przyniesiono jajo strusie, pięknie przyozdobione w wielkim koszyku to raz. Widziałem różnego rodzaju potrawy azjatyckie, z których wyglądały małe pajączki. Widziałem także to, co jest dla nas trochę dziwne, ale w tradycji prawosławnej, szczególnie na Białorusi i w Rosji, normalne. całe buty... Wina. A jeśli już mówimy o mniejszych kościółkach gdzieś tam na Białorusi czy, czy we współczesnej Rosji, ale to także dotyczy katolików, to przynosili ludzie całe torby, takie wielkie, reklamowe, jak to ze sklepów, w których były butelki z napojami gazowanymi, sery, masła. I to nie dlatego, że ktoś nie chciał tego rozpakować, albo nie miał poczucia estetyki, tylko to było po prostu cały stół wielkanocny zapakowany w torby, przyniesiony, ksiądz poświęcił, pani z mężem wróciła do domu, rozstawiła to wszystko na własnym stole w domu i to było gotowe, poświęcone całe śniadanie. Więc to, to czasami warto zobaczyć, Zobaczyć, bo z, z naszego punktu widzenia tych takich koronkowej roboty koszyczków ze Ką wielkanocną e, jest no, co, coś niesamowitego. Ludzie nam tego zazdroszczą, bo to jest tak naprawdę każdy taki koszyczek dzieło sztuki e, i to można przeciwstawić tym takim pragmatycznym e, e, koszyczkom przygotowywanym na wschodzie, gdzie to, co ma być poświęcone, ma się znaleźć na stole, a jeśli ma się znaleźć na stole, to ma zaspokoić nasz głód. Maćku, pozwolisz, że nie był sobą, gdybym w pewien sposób nie wszedł w politykę. I więc, przepraszam cię bardzo, pozwól, że to pytanie zadam. Po 90 roku na terenie Rosji, ówczesnej Rosji, nastąpiło, no, w pewien sposób, odrodzenie wiary. Yy, bo przecież yy, prawosławie było, było, istniało, no, ale było na cenzurowanym. Skąd u Rosjan taka chęć do powrotu do prawosławia. Tradycja, historia, marzenia o wielkomocarstwości, czy też to, że przez wieki cerkiew prawosławna była tak blisko władzy, że należy to kontynuować. Ja bym zaczął od tego ostatniego akapitu, o którym wspomniałeś, czyli powiązania cerkwi z państwem, z władcą, dlatego że Piotr I, a później kontynuowała to Katarzyna Wielka, podporządkowali sobie cerkiew, stanęli na, cele, na czele cerkwi i to oni byli przywódcami religijnymi i jednocześnie tymi cywilnymi, jak my to dzisiaj zwykliśmy mówić. No A w okresie przedrewolucyjnym, kiedy cerkiew bardzo mocno rozbudowywała się raz instytucjonalnie, dwa jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju budowę, i wkraczała w różne dziedziny życia. Wraz z rewolucją zostało to przyhamowane. Natomiast nie zostały yy, cerkwie i sam kościół prawosławny całkowicie zniszczone, ponieważ ci, którzy przeprowadzali te rewolucje, komuniści rosyjscy, także chcieli wykorzystać Cerkiew instrumentalnie. No, anegdotycznie, jeśli mamy o tym mówić, to przecież odbył się w Moskwie taki sobór prawosławny w czasie już Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli tego momentu II wojny światowej, kiedy to Niemcy hitlerowskie napadły na Związek Sowiecki, a Stalin i jego wojska nie dawali rady na tym wschodzie. W froncie zachodnim, powyciągano, powypuszczano na chwilę z łagrów prawosławnych, duchownych, hierarchów, za, zawieziono ich do Moskwy i tam wybrano patriarchę po to, żeby ten patriarcha przemówił do ludu, żeby lud zechciał iść na front, bo lud się ukrywał na bagnach i polasach i nie, nie słuchał, że tak powiem, poleceń i rozkazów władzy cywilnej. I, I ten Kościół tak sobie funkcjonował. Kościół się wkomponowywał i w strukturę służb bezpieczeństwa i w które państwa. Mówię o kościele prawosławnym oczywiście. Natomiast po roku 90 raz zaczęła się odbudowywać cerkiew prawosławna dość mocno, ale dwa po 91 właśnie w 91 roku za sprawą bulli wydanej przez Jana Pawła II zaczął się odbudowywać także kościół katolicki na wschodzie w Związku Sowieckim zaczęto zwracać kościoły wspólnotom katolickim, a większość tych kościołów i wspólnot katolickich to są są także wspólnoty narodowe, bo powiedzmy w Wołogdzie kościół wybudowany przez Polaków i Niemców, kościół wybudowany przez Polaków w Irkucku, katedra wybudowana przez Polaków w Moskwie, kościół wybudowany przez Polaków, ale także inne wspólnoty, te pomniejsze funkcjonujące na tamtym terenie w Smoleńsku. Więc to się wiązało także z możliwością nadania pewnych przywilejów wspólnotom narodowym funkcjonującym. Na terytorium Związku Sowieckiego, a poza tym, no też powiedzmy sobie szczerze, to była taka moda. Po latach zniewolenia i zabraniania nam czegoś, my teraz możemy wreszcie głośno powiedzieć, że jesteśmy chrześcijanami, iść do cerkwi to ludziom imponowało. To było wykorzystywane także przez część polityków, którzy chcieli na tej wolności wyznania, również na wolności zgromadzeń i na, no powiedzmy, wolności słowa, której jednak do końca Rosjanie nie odzyskali, a za chwilę ją znowu stracili, budować swoje kariery polityczne. Ja pamiętam lata 2007, 8, 9, 10 ze szczególnym nasileniem właśnie 2008 i 2011 roku, kiedy prezydentem w Rosji był Dmitry Midwiediew, a jego żona bardzo mocno związana z cerkwią prawosławą. No to przecież w telewizji rosyjskiej państwowej kilka dni przed Bożym Narodzeniem, czy przed Wielkanocą, większość programów poświęcona była sprawom religijnym, opowiadaniu o tym, co znaczą poszczególne obrzędy, transmitowaniu nabożeństw. No i do dzisiaj tak mamy, że Władimir Putin wykorzystuje cerkiew prawosławną, wykorzystuje patriarchę, który na to się godzi do propagowania swojej idei niszczycielskiej wojny przeciwko Ukrainie. Oj, bardzo ciekawe tematy poruszyłeś, Maczku. Nie zdążyliśmy jednego. Okazuje się, że Rosja planuje budowę czterech naziemnych stacji kontroli dronów na Białorusi. To, to jest dla nas jest... niebezpieczne. Jednym zdaniem tylko mogę powiedzieć, eksperci już się wypowiadali na ten temat dwa tygodnie temu, że jeżeli by się tak Rosjanom udało, to zagrożone są trasy, te logistyczne, te szlaki logistyczne między Ukrainą, a Polską i dalej e, z Zachodem. Bo Rosjanom będzie łatwiej i szybciej dotrzeć do o, chociażby tych, tych szlaków na graniczy ukraińsko-białoruskim i polskim niż teraz, kiedy wystrzeliwują swoje statki powietrzne z okolic Sum, Charkowa i tam tych, tych rosyjskich regionów Biełgorodu i e, powiedzmy Smoleńska. A nie mówiłem, proszę Państwa, Maciek Jastrzębski to alfa i omega w znajomości wschodu Europy, Rosji, Białorusi, Ukrainy. Maćku, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Jeszcze raz, Maciej Jastrzębski, wieloletni koleżanek Zdrowy... Polskiego Radia w Moskwie. Dziękuję ci serdecznie. Reklama. Bo w media ekspert nie masz. O tak, Pani ta ma! Marian, jajka gotowe? A jak? Barbara, sama zobacz, jak malowana? No to chyba już możemy. No możemy. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego, zdrowych, wesołych i spokojnych świąt. Życzą Barbara, Barbara i Marian. Marian. No i tradycyjnie dziękujemy tym panom. I tym paniom z Media Expert. Z Media Expert. Bo z Media Ekspert masz. Są takie głosy, które rozpoznajesz po jednym zdaniu. Kocham pana, panie słuchu, z samych sił. ja.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 To już 32 minuty po godzinie 18 i czas na te znakomite wyroby Polskiego Radia, czyli na reportaż. Tym razem autorstwa Antoniego Rokickiego Magia na planie. Jest to historia o do dysce, przepraszam, zaciąłem się, bywa. Grającej w filmach, reklamach oraz teledyskach. Jak wygląda praca na planie zdjęciowym i jak przed kamerą odnajdują się właśnie tacy aktorzy, tacy twórcy z pokolenia Silver? Poszukujesz dodatkowego zajęcia i źródła dochodu? Marzysz o przygodzie na planie filmowym? Szukamy ludzi w każdym wieku z całej Polski. Mile widziane doświadczenia aktorskie lub na planie filmowym. Ale zachęcamy do zgłoszeń również osoby bez żadnego doświadczenia. Tutaj są piękni i młodzi, mądrzy, a zobaczymy tego, czy, czy, czy piękne, a już nie, nie tacy młodzi, ci mogą wygrać też. Chyba tak? Myślę, że macie szansę. Antonia, ty ile masz lat? Nie pamiętam, osiemnaście. 81, tak? Ale odwrotnie? No, no, jak umam, znam te zasady. 81. Antoni Bielecki, nie? Tak, tak, od urodzenia. Napisz mniej, no. <grym> jak to mniej? Pozwalam ci, jeżeli chodzi o mój wiek, to wiesz, nawet gdyby było to lepsze, to możesz zawsze podwyższyć. Możesz wypisać, która my. To może ja państwa zaproszę, się tam rozpłaszczymy tak? i przygotujemy. Dobrze. I proszę, to Proszę, może? proszę eee, bardzo. Czy ja mogę. To powtarzanie różnych scen i tak dalej. Już czasami ręce opadają, że to już jest za, za często i za długo. Stanisława Zimmerman. Ale potem efekt się liczy, że jak się zobaczy, że to tak ładnie jest zrobione, że to dobrze wyszło, coś można przekazać wyglądem, swoimi słowami, swoimi czynami, swoimi ruchami, to to dobrze dla, dla mnie robi. To jest takim moim lekarstwem na duszę, że. że to warto dalej robić i żyć na tym świecie. Że ten umysł mój pracuje, że ja mam taką radość życia, że mam energię, że mi się chce, to chyba to wszystko. Że, że umiem rozmawiać z ludźmi, że chcę rozmawiać, że się nie izoluję. zostaje sama, to, to zostają takie różne myśli, prawda, że jestem sama i tak dalej, i tak dalej. Ale to przechodzi wtedy, kiedy, kiedy jestem w gronie znajomych i przyjaciół. Ile ma Pani lat? Nie, ja mam dopiero. Bardzo mało uważam, że, że tego, że wszyscy mi przewidują, że mogę jeszcze, jeszcze parę lat pożyć. Dopiero mam 95, 12 stycznia wszystkim podkreślam, że mam kończę dopiero 95 lat. Jestem bardzo młoda. Wiele ról przed Panią. O tak, tak, tak, tak. Być może odkryjesz w sobie talent a my damy ci szansę go rozwinąć. Umowa o dzieło. Wynagrodzenie od 100 zł do 5 tysięcy. Napisz do nas. Podaj imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, wzrost, numer buta. Wyślij aktualne zdjęcie twarzy. W Warszawie mieszkałam przed wojną i w czasie powstania, kiedy po powstaniu zostałam właściwie sama, bo ojca zabrali do Mauthausen, gdzie zresztą tam zginął. Siostra została zabrana do Ravensbrück, mama została z z strojkiem dzieci małych, była panią domu, niestety nie miała e, zawodu i po powstaniu było to bardzo ciężko i jeszcze z dzieci, nie wiem jak ona sobie poradziła, ale tak było, że, że musiała to, to zrobić, ani mieszkania, ani, ani, ani męża, ani niczego i sama została. Przyjechałam do Warszawy. Szybciutko właśnie dorastałam, nie wiedziałam, co z sobą zrobić. Nie miałam wykształcenia, nie miałam domu, nie miałam mieszkania, nie miałam żadnego parcia I postanowiłam pójść do szkoły pielęgniarskiej, gdzie było i spanie, i jedzenie, i nauka za darmo. No i skończyłam szkołę pielęgniarską, pracowałam niedługo. Uważam, że nie byłam, nie byłam taką wspaniałą pielęgniarką. Lepiej to mi chodzi, wyglądało te, te administracyjne rzeczy niż takie przy łóżku. I to właśnie to, to, ta moja szkoła była życia. I wtedy już się nauczyłam, że właśnie to, że skończyłam szkołę, że już mam pracę, to było to właśnie to, ta moja cegiełka dodawana do mojej energii, do mojego zadowolenia, do, mojej, do mojego szczęścia to to do było. i to właśnie to wszystko co ja zdobyłam co w życiu przeżyłam mogę zawdzięczać prawie prawie sobie. I zaczęłam wszystko sobie kupować. To wszystko co jest to jest tego to jest moje pracy i tak dalej i męża pracy. No i więc jak kiedy ja poszłam na meturek to bardzo moi przełożeni nie chcieli żebym poszła. Powiedziałam, że nie, że chcę mieć jeszcze trochę czasu być w w świetnej formie, żeby skorzystać z tego życia. Proszę sobie, będzie miał dla was zadanie, nie trzeba się no, przyjrzeć. Tak, tak, tak, tak, tylko chodzi o to, to... wyglądasz bosko. Musisz powiedzieć imię. Paulina Braun. I potem trzeba powiedzieć, że jesteście z agencji Dancing Międzypokoleniowy. Tak jest. Dancing? Nie, tak? Międzypokoleniowy. Dancing czy Dancing. Dancing. Dancing. Pięknie. będzie między pokoleniów. Den. Ten, Dancing. Możemy prosić o wypełnienie ja mam, kart tak. obu. Tak, mhm. ja, pomogę, ja pomogę Dobra. Antoniemu. Trochę mi się tu zdecydowało. Ja w dancingu, to wydaje mi się, że nie mam nigdzie zanotowane dobrze, ale jestem 11 na pewno, więc myślę, że 12 rok. Ja bym powiedziała, że to są ludzie pozytywnie zakręceni, to nie są jacyś ludzie, którzy mają pretensje o różne rzeczy. To są ludzie, którzy są ciekawi świata, ciekawi z siebie samych. Uczą się, poznają, zawierają znajomości. Więc ja myślę, że takie, taki dancing, no, Czasami poznawaliśmy różne rzeczy, które byśmy nie widzieli. Na przykład jak ludzie bywają w, w restauracjach, w kawiarniach, jak się zachowują, młodzi ludzie. Wchodzimy w ten ogromny świat trochę bogatsi. No i spotykamy się i młodsi, i starsi tak, tak, na przed... parkiecie. No przede wszystkim, to jest pierwsza rzecz, na parkiecie to, to my się czujemy nastolatki. W zasadzie sytuacja rozwoju Agencji Aktorskiej była dosyć naturalna, ponieważ wielu producentów zaczęło się po prostu ze mną kontaktować, że widzieli, że mam świetnych seniorów, że robią teledysk, robią program i czy może mogłabym zrobić casting, czy mogłabym zaprosić kogoś na plan. I z racji, że się tym zajmowałam, pod takim kątem patrzyłam na ludzi, wyszukiwałam takie różne perełki, czasami wchodziłam na park widziałam takiego gościa, że po prostu no, no chciałam go w ekipie. Prawdopodobnie nigdy w życiu bym tego nie robiła, bo nie miałam jakichś takich znajomości. Poza tym nikt mi nie powiedział, że mam na przykład głos radiowy. Są ludzie teraz, którzy mówią, że mam głos radiowy. No i dzięki dancingowi rozpoczęłam tą działalność. No i jestem teraz rozpo... rozpoznała, walna, pani Stenia, to wiadomo kto to jest. Bojowy kapelusz. Ze szczarnym piórkiem, takie jak jak. jak.. Yy, jak zorro. Jak Zorro. Tak, tylko szpady nie mam. No. Walka, tylko. proszę bardzo. Na spotkanie sylwestrowe. To jestem taka sroka, więc. O, kapelusz, kapelusz, kapelusz. <głosy> Błyszczy się. Tak. Ja w kapeluszach się czuję bardzo dobrze. Źle, w, bez kapelusza. No. No. Poszukujemy statystów na plan miniserialu. Akcja serialu rozgrywa się w czasach PRL, dlatego statyści nie mogą mieć nowoczesnych fryzur czy farbowanych włosów. Na planie zapewniamy opiekę, napoje, wyżywienie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile potrwa plan. Warszawa. Epizody na styczeń. Niebezpieczny gangster, handlarz kobietami, sutener. Umie strzelać. Jedna scena, stawka 180 zł. Klient w klubie nocnym, porywacz, kryminalista. Jedna scena, 180 złotych. To jest miejsce spotkań. Benjamin Diamantane. Poznajesz czasami mnóstwo jakichś ludzi, których później nie pamiętasz i już nigdy ich nie zobaczysz w życiu, ale byliście przyjaciółmi na chwilę to tak samo tutaj, to często działa. Okej, okay. dobra. A którą macie godzinę? Trochę taka atmosfera jak przed jakimś sprawdzianem w szkole. Wszyscy siedzą, troszkę niektórzy się stresują, niektórzy rozmawiają ze sobą. Proszę powiedzieć, jak się pan nazywa? Jak się nazywasz? O, Bieleczki Antonin. Dobrze. Pani Antoni, proszę stanąć bokiem do nas. I przed siebie proszę spojrzeć, na ścianę, tam na ścianę, tak. Teraz poproszę stanąć przodem do kamery. Tak, tak. Akcja! Koleżanki moje, które są w moim wieku czy młodsze, potrafią wzbudzić się taką litość, której ja nie bardzo lubię, litości, żeby się ktoś z nimi zainteresował i pomagał im, bo one są już takie Całe życie pracowały, ciężko, więc teraz tylko mogą odpoczywać, siedzieć i rozpamiętywać swoje życie. Mam taką jedną, która zadzwoni, jak się czujesz? Ja wiem no coraz lepiej, ale dzwoni po, do mnie po to, żeby ona opowiedziała swoje choroby, ona opowiada, opowiedziała swoje przeżycia ostatnie z rodziną i tak dalej, co było, co jedli, gdzie kto, z kim był i tak dalej. I tak dalej. Pierwsze zdanie to jest zawsze, jak się czujesz, więc ja mówię, od kilku lat, że ja się czuję coraz lepiej, codziennie coraz lepiej, coś ty. Ja mówię, no tak, no. Stania to i tak nie powie prawdy. <grywy> no. Zmęczona ciągle, czyli o żonie. Eryk Mroczek. Tak, to bym, załóżmy, jestem samotny w tej chwili, ale jeszcze pamiętam. W starość nie no to w było... domu, gdzie ma chodzić, tak? Natomiast ten... Ale, ale czekaj, bo ja, ja, ja cały czas nie mogę zrozumieć. Starość nie radość, czyli... Może będzie łatwiej, jak pokażemy panu filmy. No właśnie, może... Ale bo, może... bo w czym jest problem? Bo nie rozumie panie Jarek. Nie, nie, nie no bo za, z, leniwy bo musimy jest. musimy nagrywać. Le, i... le, nie, le, leniwy jest. No to co ja... Ja nie jestem leniwy. Ale to jest, nie mówi pan czerza. o sobie przecież. Ale mogę powiedzieć o, o czym? O synu. Dobra, no to fa, fajnie. To, mówi pan to już, o kimś. To no tak. Jest tak, że widzi no, pan gościa i... Zmęczona ciąga. O żonie tak, tu mogę tam dodać, przyjąć i przyklepać. Oso to ja, ci, ci, ci. Nie myśli pan o sobie, tylko o kimś? Mówi pan co Aha, mówi że widzi pan miałem na ulicy, bo Przychodzi sąsiada. nam człowiek z radia i pyta się: Co pan myśli o tym, no tak. o tym Wojtku, który tam e, mieszka na trzeciej? A pan mówi: No, leniwy jaki. No tak, jest, dobra. To Męczona ciągle. Pytanie. No i dobrze. To zapraszam pana tam do e, supertorki. Ciężko jest dorobić sobie, nie wiem, 200 zł. Nie jest takie proste. A. Jednak dzięki planom filmowym czasem są małe stawki różne, są klipy, ale są też reklamy, są też stawki komercyjne. Czasem mnie to bawi, że mamy wypłatę, która jest drugą emeryturą, tak, że to jest, o, dzisiaj to zarobimy pół emerytury albo półtorej emerytury. Do takich reklam poważnych jak firma poważna typu właśnie jak bank, to to jest w moim przypadku parokrotna emerytura. Leszek Kubuj. I niektórzy są jeszcze z Pana zadowoleni. Przywożą Pana, odwożą. Czuje się Pan jak gwiazda filmowa trochę, wiem Pan, to nie, nie jest takie znowu banalne i człowiek tak obojętnie do tego nie podchodzi. Ja zupełnie. Po tak się... Ja mam pana, czworownucząt, teraz taką historię miałam, że, że ktoś nieznajomy mi się pytał. Znajomy mojej wnuczki, a kiedy panią można będzie zobaczyć w telewizji? <grywa> ja się troszeczkę zdziwiłam, skąd ona wie, ale pewnie to, to, że moja wnuczka, czy mój wnuk właśnie opowiada. No, takie, no zbierają wszystkie materiały takie związane ze mną, że, żeby prawda kronikę zrobić <grywa> rodzinną potem <grywa> kiedyś. Mówię, no pewnie, pewnie. Casting do reklamy słodyczy. Mile widziane prawdziwe pary, rodziny, znajomi. Stawka za dzień zdjęciowy 1500 zł. Do nowego filmu poszukujemy mężczyzn w wieku od 30 do 50 lat z krótkimi włosami lub łysych. Stawka 100 zł. Płatne gotówką po planie. No więc poznałam pana Barcisia i szyca. ale Właśnie jest dobrym słuchaczem i takim uważnym słuchaczem, to widać, jak ktoś mu o czymś opowiada, to widać, czy ta druga osoba jest zainteresowana, czy słucha z takim, no, że, że to należy to robić. Nie dał pani odczuć, że jest pani aktorką bez dyplomu. <laughs> o tak. I to ja nie jestem aktorką przede wszystkim, ale do, do, do aktorstwa mi ho, ho, ho, i jeszcze raz. Ale to, co robiłam, to pewnie zrobiłaby większość pań w moim wieku może, a może lepiej nawet. Ale właśnie powtarzam, że ja jestem szczęściara i no, udało mi się to, to zrobić. No powiem, że właściwie to są rzeczy no, takie niecodzienne, raczej rzadkie. My to robimy z sercem, my chcemy to pokazać sa sami siebie. My mamy to od czasu do czasu, więc jesteśmy gotowi, pełni jakiejś energii, pełni nowych wyzwań, nowych zachowań. Także że taką że jesteśmy y dla filmu i twarze, i głos, i ruchy, i zachowanie. My jesteśmy y no, taką ciekawą y częścią y ty ty tych nagrań. Dobrze, teraz poprosimy państwa, Wspólną taką wstępę, krótką i Państwo razem sobie staniecie i proszę wyobrazić, że jesteście Państwo starym, dobrym małżeństwem. Stoicie Państwo razem i chciałbym, żeby Państwo przez minutkę porozmawiali, popoznawali się, porozmawiali tak, jakby się znali od bardzo dawna, co tam słychać, jak się Państwo miewają. Jakieś takie prywatne rozmowy. Przez minutkę, nie patrzycie w kamerę. Spiewać że na nauczył, bo tu śpiewać każą dzisiaj. Tak. Poważnie. Maciej Gruszczyński. Nie. Ja Zgodni dopiero jest. byłem na Mokotowskiej, ty skazali mi śpiewać. Wkręcasz, nie? Nie na, na poważnie mówię. Okej. To jaki dzisiaj był? Coś na, na serce dla zakochanych. Nie wiem, długo idzie, bo tu jakieś scenki są do odegrania, więc to godzinka. Podstawowa sprawa, nie dać o sobie zapomnieć. To jest jedna rzecz. Pamiętać o sobie. Jestem gdzieś na planie, komuś przypasowałem, komuś nawiązywać kontakty. To jest bardzo ważne. Trzeba chodzić, to jest tak jak z totolotkiem. Puszczam i nic, puszczam i nic, i nic, i nic, i nic. A za ktoś tam razem może się trafi. I to jest ważne. Nie poddawać się. Tak łatwo nie można. Każdy myśli, że wszystko jest za darmo, niestety, chcesz cokolwiek osiągnąć, musisz zainwestować w siebie W tym wypadku mówię o zdjęciach Ja mam swojego fotografa, która sama mnie znalazła I zobaczyłem jakie zdjęcia robi Dwa, trzy razy w roku idę sobie zrobić sesję Owszem, to muszę zapłacić, nie ma sprawy zapłacę Mnie się to opłaca, muszę z tego wyżyć i koniec I, i tyle no, aż mi Chłop w gardle, z wrażenia. <laughs> Jakie jest do wyboru? Tofi, do Michałek. To może tofi. To jest chyba tofi. A to? A to jest też tofi, a ten taki krótki. Dobrze, to dwa. Dziękuję. A za pana drugi? Kiedy dowiedziała się pani o tym, że będzie kręcony pewien teledysk niemieckiego zespołu Rammstein, to co pani wiedziała na temat tej oferty? No, pan żartuje, nic nie wiedziałam, nic, absolutnie przez głowę nie przyszło nawet tady, tego nazwy tego zespołu nie, nie znałam i nie słyszałam, bo ja się tą sprawą nie zajmuję, nie interesuję, ta muzyka mi jakoś nie, nie, nie, nie dochodzi do mnie, więc nic nie myślałam, zupełnie nie przypuszczałam, że my możemy mieć coś wspólnego z tym takim nowoczesnym, znanym zespołem. Co mówiła jeszcze Paulina o tym, o tym castingu, o tym nagraniu? No Była w ogóle w skowronkach. No, po prostu w powietrzu latała i ze szczęścia, że ona dostała taką propozycję, żebyśmy my, my zagrali, nasi seniorzy. Tak, to była tajemnicą, nie wolno było zadzwonić ani powiedzieć, gdzie jesteśmy i dla kogo gramy i tak dalej. Oni w umowie pewnie taką rzecz zastrzegli sobie. Nagrania do piosenki pod tytułem Zigzag były w, w teatrze pani Potockiej bardzo długo, od popołudnia czy lekkiego wieczora. Wróciliśmy chyba w do, do domu, była pierwsza chyba, czy, albo druga w nocy, więc, więc to długo. W nagraniach myśmy bardzo obserwowali i ja miałam szeroko otwarte oczy, żeby wszystko zapamiętać i zobaczyć, żeby potem przekazać innym, kiedy będę mogła mówić. Krótko byliśmy na wizji, ale kolega był dłużej, bo miał takie, był na nawetuowany, on był dla nich bardzo atrakcyjny, natomiast my byliśmy widzami. A byłam tak schodzikiem, tak, że byłam taką widoczną osobą, myślę, dlatego mnie tutaj przedstawili, no i dlatego, że, że byłam najstarszą tą, tą ich wielbicielką. Doceniam to i nawet się lubię tym chwalić. Tak. Wow poszukujemy do kampanii społecznej mężczyzny w wieku 35-45 lat wygląd naturalny. Do odegrania dwie sceny. Czas pracy od 8 do 18. Stawka. 4000 zł. Szukamy eleganckich z klasą kobiet w wieku od 30 do 55 lat. Poszukujemy dwóch panów do pracy w stroju Mikołaja. Wynagrodzenie: 450 zł brutto. Jak wpadam na casting, to praktycznie zawsze Padam na kogoś znajomego. Możemy sobie porozmawiać, no ale z maćkiem, zawsze można pożartować jeszcze do tego. Bardzo sobie cenię jego towarzystwo na castingach. Często mi podsyła coś po prostu. Najczęściej to jest, o, szukają kogoś takiego jak ty. To weź tam się odezwij. No, tak to wygląda zazwyczaj. Kawał ciężkie roboty. Powiedzmy, jest jakaś propozycja na 12 godzin. Różnie to bywa, jest 12, jest 10, nieraz 6. Chociażby zwykłe toalety na, na planach filmowych są tylko dla aktorów. Albo tylko dla ekipy, tak nie powinno być, mówię to, to, to jest naprawdę na niby zrobiasz, nie, nie ładnie wygląda. Święty Mikołaj prawdziwy, z prawdziwą no. brodą, patrz. Chodź, siadaj. O, siadaj. I zobacz, tam możesz babci pomachać, babciu tu jest ty. <śmiech> Widzisz? No pewnie, dla poprawki. Super, dziękujemy. No. A to dla taty też grzeczny był. Młodym ludziom, czy w ogóle ludziom, którzy mają trochę czasu i chcieliby coś pokazać, coś zrobić, czegoś się nauczyć, czego, coś poznać, że warto być statystką, czy, czy robić jakieś rzeczy w filmie. Te rzeczy można się nauczyć, dają wiele, wiele satysfakcji. Poznawanie nowych ludzi, nowych technologii, właśnie te wszystkie inne rzeczy. Także polecam, bo to jest inny świat niż ten rzeczywisty. Troszeczkę taki magiczny. Kiedy kolejny casting? No ja myślę, że jak, no jak najszybciej, a jeszcze jak ktoś mnie usłyszy, to sobie przypomni, że ja jeszcze na tym świecie żyję. No. Olbrzymią przyjemność mi to sprawia, na przykład patrzenie na to, jak ktoś po osiemdziesiątce wykonuje coś pierwszy raz w życiu robi coś pierwsze w życiu, że nawet nigdy nie myślał, że mógłby, że doświadcza czegoś nowego. No, panie Marianie, no, wydaje mi się, że tutaj pan pasuje do tej roli. Proponuję mu teledysk, opowiadam, co, co się będzie działo, a on tak na mnie patrzy i w ogóle dziwi się, że ja w ogóle mu to proponuję, bo przecież on w ogóle nigdy nie był związany z żadną branżą, nawet artystyczną, mediową. No ale go namawiam, bo czuję, że ma facet talent, pasuje do roli, że chyba tutaj wyjdzie współpraca. Po czym on się zgadza, a później się okazuje, że on wraca z tego planu, i dzwoni do mnie i mówi mi, że to znaczy, no, po prostu jakaś no, rewelacja, że, że dziękuję mi, że mógł czegoś takiego doświadczyć, że tak by siedział w domu, że dało mu to dużo odwagi, że poznał ludzi. No niesamowite emocje i że nawet na przykład nie zdawał sobie sprawy z tego, że, że jemu to taką frajdę sprawi. Mówi, że czuje się jak ryba w wodzie i w ogóle się dziwi, dlaczego on się tym nie zajmował wcześniej. Dobrze. Stop. Super. Bardzo dziękuję. O to chodziło. Mamy, dziękujemy bardzo. Tak jest. Dzięki, <grym> dziękuję. <zbyt wytrza> <grym> <zbyt wytrza> to już po wszystkim? Tak, dziękujemy wam bardzo. Tak, teraz wychodzimy na zawód. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Wracajcie Do widzenia, wracaj dzięki Te bardzo. karty może ja zachowam. Już już nie pomiałam to pisać. Nie powiedzieliśmy o ten nie powinia, nie Nauka filozofii mówi o tym, że chwalić się też trzeba. Jakbym była taka cichutka, myszeczka szara i 90-letnia, no to kto by mnie zauważył? <grybuj> no. Wysłuchali Państwo reportażu Antoniego Rokickiego. Magia na planie.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 Autopromocja.